Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Wadowiczanie, a także sąsiedzi, którzy dzisiaj przybyliście do Wadowic. Z wielkim wzruszeniem przybywam ja sam do tego miasta, w którym się urodziłem do parafii, w której zostałem ochrzczony i przyjęty do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, do środowiska, z którym związałem się przez 18 lat mojego życia, od urodzenia do matury. Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Pragnę podziękować Wam za Wasze powitanie i zarazem ze swej strony serdecznie Was pozdrowić i powitać wszystkich. Od tamtych czasów, kiedy mieszkałem w Wadowicach, minęło już sporo lat i środowisko tutejsze w znacznej mierze uległo zmianie. Pozdrawiam więc nowych, dzisiejszych Wadowiczan, Ale czynię to z myślą o dawnych. Z myślą o tym pokoleniu, które pomiędzy pierwszą a II wojną światową w 1900 18 1939 Przeżywało tutaj wówczas swoją młodość.